najbardziej prawdziwe. Zagraj i zgarnij voucher lub bonus. Szczegóły w punktach lotto i na lotto.pl Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 kwietnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Severa. Dwoje sędziów Trybunału Konstytucyjnego oczekiwanych w Pałacu Prezydenckim możliwe, że złożą ślubowanie. Policjanci negocjują z mężczyzną, który miał strzelać w fabryce pod łodzią. Nikomu nic się nie stało. Trójka świętuje 64. urodziny. Przygotowaliśmy ustawiony konkurs piosenki i koncert z udziałem gwiazd. Prezydent właśnie w tej chwili powinien rozpoczynać spotkanie z Magdaleną Będkowską i Dariuszem Szostkiem. To dwoje z sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm 13 marca. Możliwe, że zostali zaproszeni do pałacu, by złożyć ślubowanie. W Sejmie jest Michał Fabisiak, który był na konferencji ministra sprawiedliwości. Michale, co Waldemar Żurek mówił o tym spotkaniu? Minister Sprawiedliwości spodziewa się, że prezydent przyjmie dziś ślubowanie od dwojga sędziów. Waldemar Żurek zastanawia się natomiast jak rozumieć brak zaproszenia dla pozostałej czwórki. Oczekuje, że prezydent to wyjaśni. Apeluję do prezydenta, żeby jak będzie dzisiaj odbierał to ślubowanie od legalnych sędziów Trybunału, żeby jasno oświadczył co z pozostałą czwórką. Waldemar Żurek mówi, że jeśli prezydent nie przyjmie ślubowania od pozostałych sędziów, to złamie prawo, bo jak podkreśla, nie ma żadnej różnicy między sześciorgiem wybranych przez Sejm Sędziów 13 marca. Zapowiedział, że wtedy rząd sięgnie po plan B. Tymczasem Kancelaria Prezydenta wyjaśnia, że swoimi działaniami Karol Nawrocki przywraca porządek w Trybunale Konstytucyjnym. Michał Fabisiak, dziękuję. Około 400 pracowników łódzkiej fabryki Procter Gamble zostało ewakuowanych. Były pracownik wszedł na teren zakładu i oddał strzał w kierunku byłego kolegi. Nikt nie został ranny. Policjanci podejrzewają, że sprawca znajduje się w najbliższym otoczeniu fabryki i dalej może być uzbrojony. Priorytetem teraz policji jest zatrzymanie tego mężczyzny. Trwają bardzo intensywne czynności z udziałem samodzielnego pododdziału kontrorystycznego, policji w Łodzi. Są również obecni na miejscu negocjatorzy, którzy prowadzą rozmowę z mężczyzną. Jak powiedziała medyta Machnik z łódzkiej Policji, motywy działania sprawcy nie są znane. Drugi dzień obowiązywania maksymalnych cen paliw na stacjach benzynowych. Za litr 95 trzeba zapłacić 6,21 zł, za olej napędowy 7,66 zł. Właściciele stacji stosują się do wytycznych. Krajowa administracja skarbowa nie ukarała dotąd nikogo za przekroczenie ceny maksymalnej. Zapewniał w Polskim Radiu jej szef Marcin Łoboda.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 Tegoroczne urodziny Trójki mają szczególny charakter. Wpisują się w obchody stulecia Polskiego Radia. Nie zabraknie wydarzeń, które zabiorą słuchaczy do przeszłości. Takie ma być popołudniowe wydanie Zapraszamy do Trójki. Mówi wydawca Michał Jędrkowiak. Dzisiejsze popołudniowe Zapraszamy do Trójki robimy jak 100 lat temu, ale jednocześnie treść będzie bardzo aktualna. Bez rejestratorów, bez komputerów, bez taśm, to rzecz oczywista. Tylko i wyłącznie mikrofon, instrumenty, i głos prowadzącego Michała Matusa oraz bardzo, bardzo licznych gości i ekipy trójkowej. Jedną z atrakcji będzie ustawiony konkurs piosenki. Nad ostatnimi przygotowaniami w studiu Agnieszki Osieckiej czuwa szefowa radiowej promocji Katarzyna Siewruk. Ostatnie szlify właśnie montujemy dekoracje, scenografię. Zespoły zaraz przyjeżdżają. Na próby. Zaraz będzie czerwony dywan. Na trójkowej scenie wystąpią m.in. Andrzej Dąbrowski, Kasia Stankiewiczka, Sialins, Waluś, Kreksa, Kryzys i Metro. Początek koncertu o 18. Wydarzenie będzie transmitowane na antenie Trójki, a także w streamingu wideo na stronie internetowej oraz kanale YouTube stacji. Po zakończeniu koncertu Radiowa Trójka zaprasza na audycję specjalną z udziałem urodzinowych gości. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. W centrum i na zachodzie pogodnie, na wschodzie chmury, przelotne deszcze, na pogórze i w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Od dwóch stopni w Zakopanem do 13 we Wrocławiu i Warszawie. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Ogłoszenie społeczne. <głos> Jak wyrzucę sześć, to wygrywa! Spokojnie, jeszcze moja kolej. Jej sześć! Widziałaś? <głos> Mamo! Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać. <głos>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 Wiosna wleciała do Lerua Merlin, a wraz z nią akcja 2 plus 1 na środki czystości. Teraz w klubie kupujesz dwa produkty do sprzątania domu, kuchni lub łazienki, a trzeci najtańszy masz w prezencie. Wybieraj dowolnie i zyskaj trzeci najtańszy w prezencie. To póki promocja Regulamin w sklepach i na Lerua Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Truskawki 500 gramów, 6,99 za opakowanie. Tak, truskawki tylko 6,99 za 500 gramów. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 17,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka. A codziennie niskie ceny. Żegnamy. Reklamy. 64. Urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Dzień dobry Państwu. 10 minut po godzinie 11. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Audycję przygotowała Hanna Dołęgowska, realizuje ją Michał Jakubik. Telefony od Państwa będzie odbierał Piotr Łodę, ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam do dyskusji żywej, ale kulturalnej z poszanowaniem opinii innych słuchaczy. Nie oceniajmy innych, mówmy na temat i odnośmy się do słów rozmówcy tak, jak sami chcielibyśmy być potraktowani. Nasz numer telefonu to 22 i I dziś pytamy Państwa, czy my Polacy potrafimy śmiać się z samych siebie. To samo pytanie zadałem nietuzinkowej postaci doskonale znanej z naszej anteny. Nazywam się Artur Andrus. Drogi Arturze, chciałem Cię spytać o to, czy my Polacy potrafimy śmiać się z samych siebie? No z tym jest kiepsko, to znaczy wolimy z innych się śmiać, ale mam nadzieję, że parę osób, które śmieją się same z siebie też się, też się znajdą. Ja bym wolał nawet, żeby tak było, bo teraz jest bardzo popularny taki nurt kochania samego siebie. Jest. Mówi się o tym, że należy siebie pokochać, to ja bym zaczął właśnie od śmiania się z siebie, a dopiero potem bym dochodził do, do kochania samego siebie. Czyli to powinna być taka pierwsza, pierwsza etap terapii. Tak mi się wydaje. Nauczyć się śmiać z siebie, to potem może łatwiej będzie siebie pokochać. Ja jeszcze nie doszedłem do tego etapu kochania siebie, ale, ale powoli idę, powoli zmierzam. Myślę, że jeszcze jakieś 20-30 lat i zacznę się kochać. Artur, natomiast żeby włożyć kij w mrowisko, spora popularność ciągle w naszym kraju kabaretów, a w tych kabaretach jednak sporo też takich wątków ze śmiania się chociażby z naszych cech narodowych. No i dobrze, tak naprawdę powinno się śmiać z wszystkiego. Nie, nie myślę sobie, że powinny być jakieś tematy tabu, to jest tylko kwestia tego nie z czego się śmiejemy, tylko jak się śmiejemy. Czy jesteśmy w stanie znaleźć taką formułę, która nie będzie kogoś obrażała, tylko będzie pokazywała jakieś zjawisko i będzie, będzie się można z tego pośmiać. To jest coraz trudniejsze, bo my stajemy się mistrzami świata w obrażaniu się właśnie. Na wszystko i na wszystkich dookoła. I właściwie każda rzecz, która miałaby wywołać uśmiech na twarzy, wiadomo, że przez kogoś będzie potraktowana jako atak na kogoś i zaraz będzie to słynne Z czego się śmiejesz. Dlatego ja pomyślałem sobie, że dla bezpieczeństwa Warto by było skorzystać z takiej domowej zasady, bo zauważ, że jak się w domu czasami rzuci takie no z czego się śmiejesz? To jest od razu odpowiedź, ja się nie śmieję, ja się uśmiecham. I właśnie może zacząć stosować taką metodę, że my Polacy nie śmiejemy się z niczego, z nikogo, tylko my się do wszystkich uśmiechamy. I warto by było na przykład wymyślić taki narodowy jakiś przedmiot, jakąś rzecz, jakieś miejsce, do którego będziemy się uśmiechać. Kto jest przeciw? Kto jest za? No i proponujemy Państwu małą zabawę. Do czego moglibyśmy się gremialnie uśmiechać? My Polacy. Artur Andrus pod koniec audycji zdradzi swoją propozycję, ale teraz czekamy na propozycję od Państwa i przede wszystkim na odpowiedzi na pytanie, czy my Polacy potrafimy śmiać się z samych siebie. Dzień na to pytanie nieprzypadkowy. Mamy przecież Prilis. No to co? Teraz zagramy, ale Państwa już prosimy o telefony pod 227, trójek. O maile na adres porozmawiajmy radio.pl i na odpowiedzi na trójkowym Facebooku. Państwa nie poganiamy, uprzejmie prosimy, żeby telefonować pod numer 22 i 73 i odpowiadać na pytanie, czy my Polacy potrafimy śmiać się z samych siebie. Proszę do nas także pisać na mail, porozmawiajmy małpa.polskieradio.pl i kontaktować się z nami na trójkowym Facebooku. Artur Andrus zaproponował, że powinniśmy się gremialnie uśmiechać do jakiejś rzeczy, przedmiotu. Takie propozycje od nas do żurku, do żubra, do rosołu. Jakie są Państwa propozycje? Jaką propozycję ma dla nas Pan Tadeusz Dąbrowy Górniczej? Dzień dobry Panie Tadeuszu. Halo, halo, halo. Słyszymy się? Halo, to Tadeusz, dobrowy Górniczy. Proszę mówić, panie Tadeuszu. No jak chciałem powiedzieć, że trzeba w życiu bardzo dużo się śmiać. Trzeba się cieszyć życie. Mnie no. dali drugie życie. Ja się bardzo cieszę, że żyję. Że już za dwadzieścia parę dni będę nad morzem. Że... Wszystko, wszystko, wszystko, wszystko i trzeba się śmiać, śmiać z tych wszystkich idiotów, z tych partii, z tego wszystkiego trzeba się dużo śmiać. Tak Panie Tadeuszu, lekarze, bardzo dziękujemy. No. My Panu także życzymy wszystkiego najlepszego. Pani Olu, czy Pani ma jakąś taką propozycję do nas, dla nas, dla innych słuchaczy, z czego my jako naród powinniśmy się śmiać czy uśmiechać do, do czegoś? Ja tutaj rzuciłem takich kilka propozycji, bo wybraliśmy je tutaj wspólnie w, w redakcyjnym gronie do żurku do żubra, do rosołu. A co Pani proponuje? Ja proponuję ser. To jest najbezpieczniejszy przedmiot. <laughs> a czy my Polacy potrafimy śmiać się z samych siebie? Trudne to. Myślę, że to jest trudne. Z innych bardziej, ale z samych siebie to chyba nie takie łatwe. Okej, okay, czyli potrafimy się śmiać z innych, a z samych siebie średnio. Tak myślę. Bardzo Pani dziękuję. To była Pani Ola Stczewa. Teraz Pan Dariusz. Dzień dobry Panie Dariuszu. O, dzień dobry Panu. Pozdrawiam tego Pana, który przed chwilą tam się wypowiadał, także, także życzę mu Życzę mu tam miłego pobytu. Chyba nad morze się wybiera. Proszę pana, ja nie mam w ogóle, Dariusz z Warszawy, nie mam w ogóle z tym, z tym problemem, Mam bardzo duże poczucie humoru, rozbudzoną wyobraźnię i nie wiem, czy. Pa, i, I powiem pa, panu, że e, od lat poprawiła mi się bardzo pamięć, ponieważ jak, jak ja dużo, dużo człowiek żartuje w ogóle w ciągu dnia i ma poczucie humoru, to dotlenia się taka druga półkula. Natomiast proszę pana, czy umiemy się e, śmiać? E, powiem panu, że tu pan Andrus, pan Andrus ma naprawdę naprawdę rację, jeżdżę komunikacją, no, widzę ludzi, no, przeważnie smutnych, no, wie pan, no, też trudno, żeby ktoś się śmiał tam, powiedzmy, w komunikacji, ale zdarza mi się, że na przykład młodzi, wie pan, tam rozmawiają, śmieją się i powiem panu, i to jest takie y, y, zaskakujące takie, y, y, słyszeć taki śmiech, a z drugiej strony pokazuje, że jednak są ludzie, którzy potrafią się śmiać, także jest pan bardzo... Pan do nich należy, pan do nich należy. Ja do nich należy i życzę, i życzę y, trójkowiczom, żeby nabierali dystansu i śmiali się Chociażby nawet siebie. O. Bardzo panu dziękuję. To był pan Dariusz z Warszawy, a teraz posłuchamy pani Marii ze Skarżyska-Kamiennej. Dzień dobry, pani Mario. Proszę bardzo, mi przyjemnie witać się z państwem. Dzień dobry. I w pięknej środę, w piękną środę i proszę państwa, jest życie bardzo krótkie, jak na dzisiejsze czasy. Widzimy, co lepsze. Widzi, wisi na słupa, na ogłożeniach w każdym mieście. I proszę państwa, ludzie są dzisiaj. Pani Mario, dla... proszę ściszyć radio, bo słyszymy dwugłos. E, człowiek dla człowieka jest taki, wie pan, e, e, jakiś zawzięty, taki. Nie, nie, nie powie, e, że proszę niech pani podejdzie tu bliżej czy coś, tylko tak, co pani tu chce? Niech pani idzie o kolejki. Tak mhm. nie można postępować. Trzeba być człowiek, dla człowieka musi być człowiekiem. Absolutnie być tak. Człowiekiem Bardzo pani dziękuję, tak, pani Mario. Pani Krystyna być... z Warszawy. Dzień dobry, pani Krystyno. Dzień dobry, dzień dobry. Trójka na urodziny, ja również. No. A, i to wspaniale, świętujemy razem. Podają mi życzenia dzieci i wnuki. No i ja mówię, ojej, no niestety się starzeje. A mój dowcipny nie mówi, ale już mamusiu, ja mam 50 lat i ja się starzeję. Mamusia ma to już za sobą. Pani Krystyna, ale czy my potrafimy się śmiać samej samej siebie? No tak, z, no i wszyscy tak? śmialiśmy, dostał lekkiego kuksańca, A, wboga, no to to... ale się śmialiśmy. To było bardzo miłe i dowcipne i, i prawdziwe. No, słyszę w pani głosie ogromną pogodę ducha. Bardzo pani dziękuję za telefon. Przy naszym telefonie jest pani Anna Sandomierza. Dzień dobry pani Aniu. Halo, halo, słyszymy się. To znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to ja nie jestem... No właśnie, to teraz proszę się przedstawić, dostałem mylną informację w tak zwane no. ucho. Proszę no się przedstawić. Andrzej. Dzień dobry panie Andrzeju. Tak, Słyszę pogodny z głos. Ad Sandomierza, I, to dobrze. I, I proponuję, i proponuję dzisiaj w kontekście dzisiejszej audycji Wojciecha Kowrońskiego. Ja to się cieszę byle czym. <laughs> Świetna propozycja. Bardzo panu no, dziękuję. Myślę, że zaraz to usłyszę. No. Y Będziemy próbowali spełnić pańskie życzenie. Dzień dobry, panie Janie. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Tego najlepszego z okazji urodzin. Nareszcie szczęśliwy dzień. A to po żartów, w śmiechu z siebie, jeden pan powiedział, zresztą biskup, i śmiech niekiedy może być nauką, jeśli się sprzywar nie z na trząsa. No, dziękujemy. Świetna, świetna wypowiedź. 22 i 7, trójek. Mał... Mamy przy naszym telefonie pana Waldemara z Lądka Zdruje. Dzień dobry, panie Waldemarze. Dzień dobry. Czy umiemy śmiać się sami z siebie, proszę państwa? Wystarczy obejrzeć świat według kiepskich. Tam jest po prostu <laughs> pokazane wszystko w krzywym zwierciadle. My, śmiejąc się z Fertka kiepskiego i jego rodziny, śmiejemy się sami z siebie. Po prostu i wszystko w tym temacie. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję. 27 trójek. Mail do nas porozmawiajmy. Małpa polskie i właśnie odczytuję jednego z, jeden z maili na wstępie do pana Artura. Pamiętając ciebie z liceum, to już wtedy myślałam, że śmiejesz się z siebie, a tu słyszę, że jeszcze nie. A teraz ode mnie śmieję się z siebie. Kocham życie nawet z bagażem mych trudności i jestem tą osobą, która dużo się uśmiecha, bo wtedy jest łatwiej. Pozdrawiam, trójkę. Napisała pani Iwona 227 trójek. I ten telefon wybrał Pan Piotr z Poznania. Dzień dobry, Panie Piotrze. No, halo? Halo, halo. Dzień dobry, Panie Piotrze. A kto jeszcze raz muszę mówić, tak? Tak, teraz musi Pan powiedzieć do mnie, bo jest Pan na antenie. Porozmawiajmy, 22,7 trójek, czy my Polacy potrafimy śmiać wie... się z samych siebie? Co Pan na to? Z samych siebie to jest jedna rzecz. No ja jestem 70 plus i <śmiech> wie Pan, jeżdżę na rowerze, oczywiście startujesz i chciałem tylko powiedzieć, oczywiście życzenia dla trójki, bo słucham trójki, no, 73. rok już, czyli UKF-u. I jest takie jedno zdanie, gdzieś tam dawno słyszałem, że młodość przechodzi z wiekiem. Rozumiem. Dziękujemy za te życzenia. A panią Dorotę z Radomia pytamy o to, czy my Polacy potrafimy śmiać się z samych siebie. The best. No, ja tu widzę z ósmego piętra jak latają jednak te samoloty. Także śmiejmy się z siebie samych, z tym patią i z ludzi dookoła, ale naprawdę z sympatią. Pozdrawiam trójeczko. My panią też pozdrawiamy. To teraz zagramy i będziemy odbierać kolejne telefony. Przypominamy 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy. Małpa Polskie Radio.pl to jest mail do nas. Proszę też pisać do nas na trójkowym Facebooku. 27 minut po godzinie 11 na trójkowym zegarze, ta audycja porozmawiamy 22 i 7 trójki i dziś pytamy Państwa, czy my Polacy potrafimy śmiać się z samych siebie. Na to pytanie odpowie teraz Pan Jarosław z okolic Częsochowy. Dzień dobry Panie Jarku. Dzień dobry Państwu. Wy pan to, no, nie wiem czy umiemy, powinniśmy, bo to naprawdę bardzo pomaga, kiedy mamy siebie skrócony dystans, a ja próbując się do Państwa dodzwonić na infolinię zamiast y, siedmiu trójek wybrałem siedem siódemek i dodzwoniłem się do firmy kurierskiej. Dowiedziałem się tam, że klienci już przemigrowali gdzieś indziej, także ja też postanowiłem przemigrować jednak na siedem trójek. Życzę Państwu y, samych dobrych rzeczy w dalszej Waszej antenowej przyszłości i wszystkiego dobrego. Fajny co dystans. na koło częstochowy. Bardzo panu dziękuję. Dzień dobry, panie Marcinie. Pan Marcin z Warszawy jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja uzupełniając może to, co pan Jarosław powiedział przed chwilą, chciałem tylko zauważyć, że Moim zdaniem my jako Polacy potrafimy się śmiać z siebie, natomiast mamy zasadniczy problem z tym, kiedy inni się z nas śmieją i mamy problem generalnie z przyjęciem krytyki. A jeżeli jestem już na antenie, to chciałbym całej trójce, rodzinie trójkowej życzyć wszystkiego, co najlepsze, wszystkiego, czego państwo pragniecie i życzycie z okazji urodzin. I jednocześnie mam apel do wszystkich polityków, niezależnie od barw partyjnych. Niech się władza zmienia, kiedy chce, ale od trójki się zwyczajnie w świecie odczepcie. Bardzo Panu dziękuję za ten apel. Jeszcze jeden telefon odbierzemy. Pani Anna Siedlec. Dzień dobry Pani Anno. Dzień dobry. Ja Mnie wydaje się, że najważniejsze, żeby, żebyśmy byli i życzliwsi i, i żeby było lepiej, to jest zaakceptować samego siebie i uwolnić się od oceniania, porównywania, wrzucić na luz. W najważniejsze jest życie, a dla trójki wszystkiego najlepszego i wielu takich miłych jubileuszy życzę. Bardzo pani dziękuję. Słyszę, że pani potrafi wrzucić na umowny luz. Artur Andrus na początku audycji dywagował. Do czego moglibyśmy się uśmiechać? Czekaliśmy na państwa propozycje. Tym razem już sam Artur odpowie. Do czego jego zdaniem powinniśmy się gremialnie jako naród uśmiechać? Do sera już nie bardzo, bo ser już jest zajęty w tej kategorii, ale na przykład pomyślałem sobie, że gdybyśmy my, Polacy, uśmiechali się do wieżby płaczącej, bylibyśmy w stanie ją trochę podnieść do góry, trochę odczarować z tego płaczu. Co prawda, narazilibyśmy się na to, że potem zdjęcia Polaków stojących pod wieżbą płaczącą i uśmiechających się do niej byłyby po całym świecie rozpowszechniane i zaczęliby się z nas śmiać Niemcy, Francuzi, Anglicy. No, a to już niedobrze, żeby oni z nas się śmiali. Artur, i na zakończenie może byśmy wprowadzili tak w każdej porze roku Prima Aprilis. Byłoby by ich cztery. No tak, ale to się zaraz okaże, że też się ktoś na ten Prima Aprilis obraża. Przecież sam wiesz, że kombinowało się zawsze i myślę, że się zawsze będzie kombinowało w radiu, żeby wymyślić jakiś żarcik. I zawsze ktoś potem miał o to pretensje, że jak to tak można było powiedzieć, że krokodyl pływa w Wiśle. Nikt się nie zastanowił na tym, że może to nie trafiony do końca, żart może nie najlepszy, ale jednak chodziło o żart. Także ja bym z tymi aprilisami nie przesadzał, żeby tego też nie, nie przeforsować, żeby się nie okazało, że się stajemy jednym wielkim aprilisem. O widzisz, ja zamiast się śmiać z tego i podtrzymywać ten pomysł, już zaczynam poważnie poważnieć w tej dyskusji i za zastanawiać się, czy ja się na Ciebie nie powinienem obrazić za te propozycje. I co Państwo sądzą? Czy tu się zgadzamy? Z tymi żartami na antenie w Pryma Aprilis przypomniał mi się taki, który sam postanowiłem zrobić, gdy Agnieszka Radwańska, jestem oczywiście z redakcji sportowej, gdy Agnieszka Radwańska była na umownym topie i pracowała, trenowała z Martiną Nawratilową, zaczynała tam jakoś gorzej grać i podałem w poradnym serwisie 1 kwietnia, że Panie się rozstały, no i y, popołudniowy, na popołudniowym dyżurze Monika Słukowska, która z nami pracowała wówczas, powiedziała, że dodzwonił się do niej korespondent y, z czeskiego radia, że usłyszał na naszym o rozstaniu tych pani, puścił te informacje w Czechach. Wszystkie media czeskie to przedrukowały, natomiast po prostu nie zrozumiał, że u nas jest pryma prylis. To taka osobista wycieczka. Tymczasem pytamy państwa o to, czy my Polacy potrafimy śmiać się z samych siebie. Ja o to spytam pana Sebastiana Schoczewa. Dzień dobry, panie Sebastianie. Dzień dobry, witam. Na początku składam serdeczne życzenia z okazji urodzin. Żyj nam trójko 100 lat. Dziękujemy. Tak jak, powiedział, tak jak poprzednik powiedział, bez względu na to, jaka władza będzie. No i czy my jesteśmy śmieszni? No, czy się potrafimy śmiać z siebie? No, potrafimy śmiać się z siebie, z innych, bo po prostu jesteśmy śmieszni, nie ma co ukrywać. Śmieszni czy zabawni? Śmieszni. Śmieszni, ogólnie jesteśmy śmieszni. Dziękuję. <laughs> Polacy są śmieszni tak jak. Ja jestem śmieszni, śmieszny, bo jestem na przykład zwolennikiem budowy po z Tak samo przeciwnicy są śmieszni, którzy uważają, że to będzie wielka tragedia. Jeszcze na samym końcu chciałem pozdrowić śmiesznego Mańka, więc dziękuję, do widzenia. Pozdrawiamy pana i pana i śmiesznego Mańka. Pan Robert, Robert Strzewa jest przy naszym telefonie. telefonie. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry kochane trójeczko e, Pan Andrus mówił do czego się można śmiać Ja proponuję, żeby się śmiać do rozpuku <głosy> Bardzo dziękuję e, Pani Beata za Apolszczyzny 22 i 7 trójek e, dzień, dobry. dzień dobry Dzień dobry Pozdrawiam Państwa świątecznie apry, Na aprilisowo e, I rocznicowo oczywiście e, Ja w nawiązaniu Do wypowiedzi pana Andrusa mhm. Chciałabym powiedzieć Do czego możemy się śmiać więc wymyśliłam sobie, że możemy się śmiać jak koza do woza. Mm -hmm. Jak głupi do sera oczywiście, no pan Andrus mi tutaj argument wytrącił e, z ręki, bo powiedział, że już jest zajęte. Ale jak dziad do obrazu, jak Polak po szkodzie, jak Filip z konopi i aż nam się ucho nie urwie i porobią się <głos> zajady. Także... Może tak. Dziękuję pani za, za, za te kilka propozycji. Pani Jolanta z Drawska pomorskiego 22,7 Trójek. Dzień dobry pani Jolanto. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego Dziękujemy. z okazji urodzin. Świętuję razem z wami, chociaż nie mogę z wami być, ale chciałam powiedzieć tak. Inteligentni ludzie potrafią się z siebie śmiać. I to nas ratuje często w takich opresyjnych sytuacjach. Na przykład, kiedy trójka była, wiadomo jaka była. Ja nie przestałam przy trójce trwać i doczekałam powrotu trójki tej wspaniałej, przez duże te. Myślę, że wspaniali artyści w swoich utworach, w kuplecikach, piosenkach, sketchach, właśnie pokazują, że my potrafimy z siebie się śmiać i to nas ratuje. Bardzo dziękuję. Tym czasem mamy przy telefonie panią Monikę z Warszawy. Dzień dobry, pani Moniko. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego zgruzka z Polak, który jest w rok starsza ode mnie, więc jestem młodsza. I w kwestii śmiania się Śmianie się z innych jest bardzo trudne, ale właściwie śmianie się z siebie jest bardzo trudne, bo wymaga olbrzymich nakładów samozaparcia, szkolenia i jak gdyby doskonalenia. A śmianie się z innych jest prostsze, natomiast jest niewymagające. Więc po prostu mój apel, wymagajmy od siebie więcej. I więcej się z siebie śmiejmy albo, albo uśmiechajmy. Z siebie śmiejmy, tak jest tej sztuce należy nie ustawać w doskonaleniu się, bo daje bardzo wiele. Jak dziękuję w treningu sobie. sportowym. Bardzo dziękuję pani Moniko. Pan Arkadiusz ze Starogardu Gdańskiego. Dzień dobry panie Arkadiuszu. Dzień dobry, witam Stan Dazdański. Proszę pana kiedyś taki klient mi powiedział taką cie ciekawą hi historię, że, że można śmiać się ze, ze wszystkiego, ale najciekawszą sprawą jest to, że, że ten świat jest jak jeden wielki cyrk. Yy, tań tań tań tańczymy jak te małki nieraz, jak takie tak jak nam zag zagrają, także chciałem pozdrowić urodzinowo wszystkich słuchaczy trójki. Bardzo Panu dziękujemy za urodzinowe życzenia i dziękujemy za telefon 22 7, trójek. Mail do nas to porozmawiajmy małpa radio.pl. Prosimy też, żeby wypowiadać się na trójgowym Facebooku. I bardzo się cieszymy się, że dziś telefonuje do nas dużo Pani. Pani Paulina z Warszawy jest przy naszym telefonie. Dzień dobry Pani Paulino. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zgła... Oczywiście serdeczne życzenia Państwu Dziękujemy. składam. Chcę powiedzieć, że sama mam lat 41, a czuję się, jakbym miała pewnie z 12, a to dlatego, że zawsze jak Państwa słucham, to przypomina mi się ten czas, kiedy żył jeszcze mój tata e, i to tata e, trójkę mi przedstawił, ja się na trójce wychowałam. Na trójce wychowują się również moje dzieci i przede wszystkim trójka kojarzy mi się ze wszystkimi wspaniałymi, humorystycznymi tekstami kabaretów starszych panów. Gdyby się udało jakąś piosenkę Kabaryciku starszych panów urodzinowo Od trójki tutaj usłyszeć Będę bardzo wdzięczna Życzę wszystkiego najlepszego i samych sukcesów Rozumiem Pani Paulino, że Pani ma dystans do samej siebie Jak najbardziej Pracuję z dziećmi i one mnie bardzo A... krótko trzymają I bardzo szybko weryfikują Wszystkie moje ego zadęcia Także tak, absolutnie potrafię się z Ciebie, z ciebie śmiać Bardzo dziękuję za ten roześmiany telefon Teraz przy trójkowym telefonie Jest Pani Agnieszka Stśmielowa Dzień dobry Pani Agnieszko a dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mówić. No, ja też potrafię się z siebie śmiać. Mam nastoletnią córkę, która kończy notabene w lipcu 18 lat. Więc czasami po prostu, no z siebie, z byle powodu. Do siebie się śmiejemy. Także mam dystans też do samej siebie. Nie obrażam się, jak ktoś jakimś dowcipem do mnie coś tam zagada. Także, a jak córka, powdrawiam. A jak córka z Pani zażartuje? A córka to bardzo często że ze mnie żartuje A Pani z niej? Ano, no naturalnie No i bardzo dobrze, już uśmiechacie się do siebie, bez obrazy tak, Nie. <laughs> bardzo Cześć? Pani dziękuję Pan Arkadiusz z Łodzi. dzień dobry Dzień dobry, witam moją kochaną trójkę, od 56 lat Was słucham i życzę wszystkiego dobrego dzisiaj w dniu Dziękujemy. urodzin i przede wszystkim chciałem powiedzieć, że 50% naszego społeczeństwa Polaków śmieje się z siebie i potrafi i z innych, natomiast... Jak pan to wyliczył, panie Jacku? Słam? Jak pan to wyliczył? Że tak, taki jest podział z pół na Z elektoratu, pół. powiem tak. Z elektoratu. <laughs> rozumiem. I teraz tak, a drugie 50% tych sztywnych panów z tych ugrupowań, które nie sprzyjają nami, wam nie sprzyjały przez ostatnie 10 lat poprzednie, no niestety nie potrafią się śmiać ani z siebie, ani z innych, tylko są sztywni, ponurzy, źli i smutni. Na pan w którym gronie? Pozdrawiam moją trójkę. Wszystkiego dobrego. Pan w tym roześmianym gronie, rozumiem. Okej, okay, to już chyba straciliśmy połączenie. Pan Jacek Skielc jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przysłuchuję się tej rozmowie, tej, tej dyskusji o śmieszności. Pan redaktor powiedział, że y, jesteśmy śmieszni. To nie, nie ja poradku. powiedziałem, to nie ja powiedział, że jesteśmy śmieszni. To jeden no ze na No, Ale pan tak jakby przystał na to, wie pan co, nie można takich rzeczy robić na antenie Polskiego Radia, bo ja też jestem grupie Polaków, więc proszę tak nie pozycjonować, że jesteśmy śmieszni. Panie Jacku, przepraszam, nie powiedziałem ja czego takiego. Ja bardzo chętnie skieruję nawet pozew do przeciwko Trójce, w związku z powyższym nie jestem śmieszny, jak widać. Rozumiem, przepraszam najmocniej. I bardzo dziękuję za ten telefon. To był pan Jacek Skielc. 20 minut zostało do godziny 12. Przy naszym telefonie jest pan Grzegorz. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Moje szanowaniem współczuję, bo jest coś takiego, jak coś nad poczuciem humoru i to podobno kształtuje określa inteligencję ludzi. Ale to inna sprawa, natomiast jeżeli chodzi o yy, śmiech, śmieszność, ja tylko chciałem powiedzieć, że trójka wychowała właśnie to moje poczucie humoru. Pierwszą świadomą audycję, jaką słuchałem, to było 61 godzina. Powtórka z rozrywki, wspominam Andrzeja Zakrzewskiego, którego już nie ma niestety między nami eee, tych audycji, a czyli Przede wszystkim powtórki z rozrywki, tak samo pani Irena Nenemann, no potem to łeczkę po nich przejął Artur Andrus. Dziękuję właśnie za to, bo to kształtuje to poczucie humoru, czyli pewien dystans, pewną umiejętność e, śmiania się z siebie, bo niestety każdy z nas robi różne rzeczy w swoim życiu. I lepiej brać to właśnie z uśmiechem niż yy, z rozprawą sądową czy straszeniem, czymś takim. No niestety, no mamy teraz takie czasy, że ludzie zamiast właśnie z uśmiechem podchodzić jeden do drugiego, to mają łatwiej, że jak powiem, wyciągają pięści. Szkoda, że tak się dzieje. Ale ja dziękuję tu za to, jaka jest. I, jak, I że jest. I się nie zmieniajcie, kochani. Bardzo panu dziękujemy za życzenia, z, też za wszystkie telefony. Ja chciałbym się odnieść do telefonu pana Jacka z Kielc. Zostałem uświadomiony, chociaż ja się zorientowałem w trakcie. Tak, tak mi się wydawało, że jest to umowna, prima, w wkrętka. Panie Jacku, bardzo pana serdecznie pozdrawiam. Pan Paweł z okolic Częstochowy wybrał numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. No cóż, pytanie, czy my się umiemy z siebie śmiać? Myślę, że nie bardzo, bo tak sobie doszedłem do wniosku, że strasznie ciężko jest sobie z kogoś zażartować, że ludzie są bardzo obrażalscy, że ojej, ojej, tacy są nadęci, zadufani. Na przykład paręnaście lat temu były takie badania, że Czesi nas postrzegają jako ludzi bardzo, bardzo osłych, bardzo takich o, ojej, ojej, że broń Boże, nie wolno nic powiedzieć. A ja uważam, że oczywiście no, można się śmiać z kogoś, można się śmiać z siebie. Będę to czynić z gracją i z kulturą, bo ze śmiechem to jest trochę tak jak z krytyką. Krytyka może być konstruktywna, merytoryczna i mądra, ale może być też napastliwa, chamska i destrukcyjna. Po prostu no, trzeba, trzeba wiedzieć, jak sobie żartować z siebie i z innych. No i jak to mówię, zachowujmy do siebie dystans, bo niestety niektórzy zachowują, niektórzy nie umieją tego robić, o czym Trójka bardzo boleś przekonała się sześć lat temu za sprawą pewnej piosenki. Pan wie, jak, o jakiej mówię. Oczywiście, że wiem. Dziękujemy za ten wielopoziomowy telefon. Bardzo Panu jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Przy naszym telefonie jest Pani Ewa z Sopotu, która z tego, co słyszałem, wybiera się na nasze urodziny jedzie do nas. Dzień dobry. Dobry panie Ewo. Dzień dobry, dzień dobry, czy pani potwierdza, tak, czy pani potwierdza, że pani tak. do nas zmierza? Świetnie. Oczywiście, że tak, zmierzam do Państwa, tort mam w samochodzie, także mam nadzieję, że się fantastycznie z wami bawić, a mam dużo dystansu do siebie, uśmiechu i wszystkim życzę pogody ducha yy, i dużo słońca z co tu również do Warszawy. Panie, bo to jeszcze proszę powiedzieć, czy my się potrafimy śmiać z samych siebie, bo pani się uśmiecha, jak słyszę tutaj do mnie. Tak, ja potrafię. No słyszę, e, a tak. przed w ogóle dzwonił też mój brat, który mnie zaraził e, słuchaniem trójki. I my tak już mamy rodzinnie, że potrafimy i mamy dużo optymizmu. Natomiast oczywiście jest z nami różnie i łatwiej nam śmieć się innych, a trudniej chyba z samego siebie. A z tego trzeba zacząć, żeby śmieć się z siebie. Dziękuję Panie Ewo. Zapraszamy do nas na myśliwiecką szerokiej drogi. E, mail do nas to porozmawiajmy małpa Polskie radio.pl. Prosimy też o opinię na trójkowym Facebooku. No i pan Stanisław na pytanie, czy potrafimy śmiać się z samych siebie, odpowiedział lapidarnie, trudne pytanie. Pani Bata odpowiedziała następująco, Polacy nie potrafią śmiać się z siebie, tylko z kogoś, a pani Dorota czasami potrafimy, świetnie obśmiewamy naszych polityków i słusznie, a jeżeli chodzi o nastrój i więcej, Justyny Grabasz w Eterze, dziękujemy, przekażemy Justynie. 22 i 7 trójek, przy naszym telefonie jest pan Jacek z Warszawy, dzień dobry panie Jacku. Dzień dobry. Adwocem do mojego imiennika. Mam nadzieję, że to był żart. Tak. Pryma ale tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś jednak nie potrafił, to tak sugeruję, że czasem warto wyjąć kij ze spodni. <grym <grym zawsze. Uśmiec się do siebie w tym lustrze. Bywa różnie. Czasem trudno, ale myślę, że zawsze warto. No i tak jak uczestnego swojego syna, że yy, najważniejsze to mieć taką autoironię w sobie, bo co, yy, no życie. Też mi się tak wydaje, że autoironia ulecza. Bardzo panu dziękuję. Ja też będę pamiętał o tym, żeby wyjmować kij spodni, nawet ze spodni nowej jeżeli nie jest yy, czasami lekko. Pani Mirka z Pomorskiego proponuje, że czego moglibyśmy się śmiać. 227 Dzień dobry, pani Mirko. Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy. Ja proponuję, żeby śmiać się do lustra, bo to jest fajne. Można się wtedy pośmiać i z samego siebie i z czasami bardzo śmiesznej, otaczającej nas rzeczywistości. Bardzo pani serdecznie dziękuję. I pani Ewa z Wielkopolski jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie Ewo. Czy my, czy my, Polacy, potrafimy śmiać się z samych siebie? Co pani na to? Halo, halo, panie Ewo. A jestem, jestem. Tak, proszę mówić, panie Ewo. Dzień dobry. Um. I ja uważam, że poczucie humoru to jest coś, co się dosłownie to czasem życie ratuje Niezbędnik Natomiast oprócz tego to chciałam wam złożyć urodzinowe życzenia Wiecznego panowania w Eterze <śmiech> Bardzo dziękujemy za te oryginalne życzenia Dziękuję Paniewo, natomiast teraz będziemy słuchali odpowiedzi na pytanie, czy potrafimy się śmiać samych siebie od Pani Bożenny. Dzień dobry Pani Bożenno, czy Bożanno, przepraszam. Bożanno. Bożanno, Bożanno. przepraszam najmocniej, widziałam, że się rąbnę, mówiąc kolokwialnie. O, <śmiech> Nie, to taki a Pani ma dystans do siebie. jestem Bożena Anna, ale skrót Bożanna. <śmiech> Nie. Ja chciałam się podzielić z, z moim stanowiskiem życiowym, a mianowicie śmiech to zdrowie. Rzeczywiście, pewnie był tutaj już wielokrotnie powtarzany. Uwielbiam komedie, które dobre komedie niestety rzadko się udają, tak jak dobre kabarety, inteligentne. A że z siebie uwielbiam się śmiać, to może zacytuję taką anegdotkę. Moja pierwsza praca tuż po. Studiach. Młoda dziewczyna, wysokie obcasy, mija dwóch panów z petami w zębach, siedzących na ławce. Ja przechodząc obok nich, tak się trochę wyprostowałam i jeden do drugiego mówi ty, ale laska, a ten drugi kalectwo. Pani no bardzo Pani serdecznie dziękuję za ten telefon. 227 trójek, Ten numer wybrał Pan Wojtek z Radomia. Tego Radomia. Dzień dobry, Panie Wojtku. Tak, tak, dzień dobry, witam serdecznie. Wojtek z tego Radomia, dumny z tego, że z tego Radomia pochodzi. Chwilowo w zawierciu. Yy, przede wszystkim wszystkim wszystkiego najlepszego za każdej urodziny. Dziękujemy. Chciałem Państwu życzyć i przy okazji chciałem, co prawda rozbroił mnie pan Jacek z Kielc. To taka święta wojna międzynarodowymi krajcami, ale chciałem, chciałem zaproponować, że go będę reprezentował w tym waszym pozwie przeciwko wam, a on się okazało, że nie zrobił żart tym aprysowym. Nie robi się takich rzeczy, panie Jacek. Jeszcze raz w szesie. Najlepszym państwa. I tak potrafimy się śmiać samy w siebie. Łatwiej się nam wszystkim wtedy żyje. I wszystkim dookoła nas żyje się łatwiej, jak potrafimy się. Fajny z pana gość, panie Wojtku. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Michał Zyblonga, Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry dobry słuchacze. Ja bardzo często spotykam się jednak z tym, że nie potrafimy się z Aha. siebie śmiać jest to odbierane często negatywnie, czasami nawet zbyt, zbyt agresywnie, a jeśli chodzi o, o pana, który pozywał, to tak dla, dla zabawy mnie też poproszę pozwać yy, i będziemy wtedy wszyscy <laughs> razem śmiesznie bawić się i, i będzie wesoło, także jak co proszę dawać numer temu panu i, i ja też lecę z wami. Także Panie, jest, Panie, Michale, Panie Michale, ale zatkamy sądy. no i tak nie pracujemy najlepiej. No nie, no nie. No to może gdzieś się jakoś polubownie, polubownie pan z nami jednak znajdzie, znajdzie jakąś drogę porozumienia i z uśmiechem sobie przybijemy jednak piątek. Tak, musimy się zobaczyć, bo relacje są jednym z fundamentów długowieczności. Te relacje na żywo przede wszystkim. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Pan Waldemar Strzanowa jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie Waldemarze. Dzień dobry. Ja mam taki pomysł, żeby siebie śmiać się tak... Głęboko, żeby nikt nie był w stanie nas prześcignąć. No. Żeby ten śmiech z samych nas y, był taki y, no, dokuczliwy, żeby nikt nas nie pobił. <laughs> Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pan Artur Złodzi jest przy naszym telefonie: 22 i 7 trójek. Witam, dzień dobry panu, panie redaktorze i wszystkim państwu. Śmiać się by też. Ogromna sztuka. Ja, ja kocham się śmiać. Ja kocham, wchodząc na zakład, już się śmieję i jak to się mówi, ryadre <głos> na, na cały zakład, że wiedząc, że jestem. Dziękuję za ten wspaniały powrót w ETER z wspaniałymi ludźmi, panem Grzędowskim i Mate, Mateuszem, panem doktorem, pan Kaczkowski. Rewelacja. Dziękuję 100 lat i dużo uśmiechu i pozytywu na, na, na, na, na resztę 63 lat. Bardzo Pana serdecznie dziękujemy. Pan Piotr z Warszawy, 22,7 Dzień dobry Panie Piotrze, czy potrafimy śmiać się z samych siebie? Um, chyba nie mamy tego. Mamy panią Agnieszkę za to Starnowa. Dzień dobry Pani Agnieszko, więc to, to pytanie kieruję do pani, czy potrafimy śmiać się z samych siebie. Dzień dobry. Myślę, dzień dobry. Ja dzwonię Starnowa i tak. myślę, że potrafimy śmiać się z samych siebie. E, ja chciałam powiedzieć, że uczymy nasze dzieci, że nie tyle się z nich śmiejemy, co cieszymy się z nich, kiedy żartują i kiedy my żartujemy z siebie nawzajem. Myślę, że to jest najlepsza rada na dzisiejszy dzień. Ten primarzy. Żebyśmy właśnie cieszyli się z siebie. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy. 22 i 7 trójek. Mail do nas to jest porozmawiajmy radio.pl. I mamy pa, panie pana Pawła z Chesterfield. Dzień dobry panie Pawle. Dzień dobry. Witam no serdecznie. Potrafimy się śmiać z samych siebie czy nie? Tak, ja powiedziałem, że najpierw coś smutnego. Taką mam propozycję, żeby politycy chodzili rano gdzieś na kwadrans na cmentarz, to by lepiej nami rządzili. A druga sprawa jest taka, że druga sprawa jest taka, że no jak najbardziej. My jesteśmy bardzo doświadczeni z przez życie, ale no, świetnie cieszymy się, wielu ludziom pomogliśmy, wielu dzieciom. A taka śmieszna sytuacja z mojego życia to tak, że kiedyś się rozpędziłem na morsku, chciałem zaimponować jakimś dziewczyną tam na, nad wodą, ale zamiast pięknego scyzoryka do wody to po prostu wjechałem tyłkiem po prostu po i padłem do wody i bardzo długo nie wypływałem z tej wody. <śmiech> <śmiech> Rozumiem. <śmiech> bardzo panu dziękuję. Mamy Panią Danutę z okolic Warszawy. Nawet nie wiedziałem, jak mam spętować ten telefon. Dzień dobry Pani Danuto. Dzień dobry. Chciałabym takim nietypowym wierszykiem uczcić Państwa dzisiejszy jubileusz. Ile liści na kapuście, ile dziadów na odpuście, ile gwiazd na niebie świeci, tyle szczęścia i słodyczy. Danuta. Państwu życzę. Dziękuję Pani Danuta. Całego to... serca. A mm. dzisiaj jest szczególny dzień, bo mój zmarły mąż obchodziłby 77 urodziny. Tyle dodam. Bardzo Pani dziękuję. jesteśmy zawsze całym sercem. Moja rodzina z Wami. Dziękujemy, dziękujemy za te całusy. Pan Paweł z Jastrzębska też jest przy naszym telefonie. Dzień dobry Panie Pawle. Halo, halo. Panie... Proszę do śmierci. Proszę Jak mówić. Jak się nie umie śmiać, to niech przyjedzie w Bieszczady i zobaczy jak się śmieją biegacze po ultramaratonie bieszczadzkim mimo zmęczenia mimo jakiegoś tam ciągłego bólu każdy się uśmiecha do siebie, jest przyjazny i to jest właśnie recepta na życie udane. wie pan co? Ja nieraz byłem, widziałem tych biegaczy, rzeczywiście są roześmiani. Ja po... wiem, bo ja wiem do kogo dzwonię. Pozdrawiam pana. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Pani Anna Skrosna. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że ja uwielbiam się śmiać no, słychać, sama z ciebie. Słychać. <laughs> Ale jak było to wiele lat temu, bo ja jestem ponad 6 miesięcy startup trójki, okay. a było to dosyć dawno temu. Kiedy przychodziłam ulicą i słyszałam komunikat O, jakie ładne nóżki. To wie, co, wie pan co mówiła? No, słucham. Jeszcze trzecia i Fortepian. <laughs> Pozdrawiam! Ja panią Zresztą też. <laughs> Pozdrawiam panią, pani Aniu. Pan Andrzej Skielc wybrał numer 27 Nie, właśnie nie. Nie skierc, nie Skielc, przepraszam, nie skielczę. Jestem, jestem śmieszny Polak i nie Skielc. Proszę mówić, panie Andrzeju. O, tylko tyle. Tylko tyle. I śmieszny Polak nie spierdź. <laughs> Panie Andrzeju, dzięki. To jest świetna puenta naszej audycji. Mam wrażenie, że ci, którzy z Państwa dzisiaj wybrali do nas numer 20, 27, trujek trójek mają sporo dystansu, potrafią się śmiać z samych siebie, potrafią się do siebie uśmiechać, więc za te telefony bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję także Michałowi Jakubikowi, Hani Dołęgowskiej i Piotrowi Bodejowi. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i mówię Państwu do usłyszenia.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 See it in your eyes You still despise the same old lies You heard the night before And though it's just a line to you For me it's true We'll never seems so right before I practice every day To find some clever lines To say to make a meaning come true But then I think I'll wait until the end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 media masz. jeśli chcesz dobrze spać to wiem co powinnaś brać zdrowy sen ja to wiem daje nam walerin sen aś śpisz raz dwa bo Wal Suplement diety Valerinsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu Zabiera naturalne składniki i nieuzależnia Valerinsen, zdrowa dawka snu Wyciąg z wspomaga odprężenie Wyciąg z szyszek wspiera utrzymanie zdrowego snu Flofarm. Szukasz opon letnich do auta? Znajdziesz je na Allegro Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze Nic tylko wymieniać Dopasuj opony do twojego samochodu z wygodną dobierarką na Allegro Jak tak? To Allegro. Big Deal. Multi Deal. Potężne okazje na Wielkanoc. Tylko jutro mini batoniki, Knopers, Mars, Twix i inne w wielopakach. 2 plus 1 gratis. To jedyne 10 zł za sztukę przy zakupie 3. Najniższa cena obniżki 15 zł. A do tego wielkanocna wyprzedaż nawet do 70% taniej. Szczegóły na Deals.pl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 Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 kwietnia, jest południa. Serwis Trójki. Anna Zaleśna Severa.